Gdy wielbimy Boga to wchodzimy w miejsce, które jest e, miejscem więcej niż naturalnym wiecie na tej ziemi wszystko będzie chciało być kontrolowane przez ziemię jeżeli ty będziesz pozwalał na to aby kontrolowała Cię Ziemia to będziesz chodził według ziemskich praw mimo, że jesteś dzieckiem Boga jeżeli będziesz na to pozwalał to jest Twoja decyzja i to jest moja decyzja czy my pozwalamy, aby nas dominowała Ziemia czy żeby nas dominowało Niebo w Ewangelii Jana jest taki tekst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 Od I teraz wszystko w naszym życiu Albo będzie natury ziemskiej Albo będzie natury niebiańskiej Twój duch jest natury niebiańskiej Twoja dusza I Twoje ciało są natury ziemskiej I wiesz czego chce Twoja dusza? Tego co Ziemia proponuje Wiesz czego chce Twoje ciało? Tego co Ziemia proponuje Dlatego, że są natury ziemskiej Wszystko Jest według swojego rodzaju Wszystko jest Przepełnione pragnieniami według swojego rodzaju. Dusza i ciało są przepełnione pragnieniami ziemi. Nasz odrodzony duch jest przepełniony pragnieniami nieba. Jest kwestią tego, czy my Pójdziemy za duchem czy pójdziemy za naszym ciałem wszystko się rozgrywa w naszej duszy nasza dusza jest pewnym polem walki ona jest z jednej strony połączona z duchem z drugiej strony połączona z ciałem nasze ciało odbiera tylko to co ziemskie nasz duch odbiera tylko to co niebiańskie nasza dusza jest jakby w rozproszeniu nasza dusza to jest nasz umysł nasze emocje i nasze decyzje wszystko się rozgrywa tutaj tu jest pole walki tutaj przychodzi religia tutaj przychodzi diabeł Tutaj jesteśmy zranieni Rozumiecie? Tutaj w duszy Ktoś Cię zostawi, ktoś Cię opuści Ktoś Cię zdradzi Twoja dusza cierpi Nie cierpi Twój duch, bo Twój duch jest nietykalny Ponieważ Twój duch jest z nieba Heh. On jest niebiański Są takie piosenki różne To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech To jest ładne, ale to jest sentymentalne to, jest, to są sentymentalne piosenki. Rozumiesz? To są sentymentalne rzeczy. One nie mają nic wspólnego z prawdą. Rozumiesz? Boga nie ranią rzeczy ziemskie. Rozumiesz? Jezus został przybity do krzyża raz na zawsze, a potem wstał z martwych. On tego nie zrobił po to, żebyśmy o tym, żebyśmy o tym śpiewali ciągle jakieś pieśni on to zrobił po to, żebyśmy zrozumieli że kto przyjmie to co on zrobił na krzyżu stanie się nową duchową istotą chcę żebyś dzisiaj posłuchał paru rzeczy, które pomogą tobie jak uważam wejść w pewną sferę w sferę nieba Ponieważ chciałbym, żebyś dzisiaj zrozumiał Że Ty jesteś przeznaczony Do funkcjonowania w sferze nieba Widzisz, Twoje ciało Będzie przez cały czas Dawało Ci sygnały, że jesteś przeznaczony Do tego, aby funkcjonować w sferze ziemi Twoje ciało będzie bez przerwy Dawało impulsy do Twojej duszy Zmartwienia Niepokojów Rozumiesz? Będzie, będziesz odczuwał odrzucenie Pochańbienie każdy Twój upadek będzie powodował, że będziesz czuł się źle. Rozumiesz? Będziesz, będziesz się przejmował tym, co mówią ludzie, to, co się dzieje wokół. Ale to są wszystko rzeczy sfery ziemskiej. Bóg chce, żebyś zaczął ciągnąć w sferę niebiańską. Wiecie, ja ustawicznie prę w sferę niebiańską. Trzeba będzie to, to, to zrobić. Dziękuję Ci, Maksiu. Troszeczkę może... E nawet odrobinkę przyciszyć ten jeden z tych, tych, o tak, może żeby to tak nie wuczało chodzi o to, że my jesteśmy powołani do tego przyjaciele abyśmy w sferze niebiańskiej mogli funkcjonować nasz duch on jest e, on jest jakby gotowy na to nasz duch jest gotowy na bycie w sferze niebiańskiej ustawicznie, 24 godziny na dobę 24 godziny na dobę Ktoś sobie mówi tak Ja tak się dzisiaj czuję, tak dzisiaj nie czuję Boga Coś Ci powiem Żeby być w sferze niebiańskiej W ogóle nie musisz odczuwać Boga W ogóle Boga się nie odczuwa W swojej duszy Dotknięcia Boże są w duchu Rozumiesz? Jak gdybym się skupił na tym że, że ja coś czuję czy nie czuję To ja bym niczego nie zrobił więcej, pokłóciłbym się z całym światem pokłóciłbym się z całym światem ja zacząłem natomiast, że sfera nibiańska dotyczy prawdy jakiejś prawdy, prawdy prawdy jakiejś i ja muszę iść w swoim duchu za prawdą za prawdą rozumiecie? ja naprawdę, kochani nie mam satysfakcji psychofizycznej z tego, że głoszę Ewangelię na ulicach ja normalnie nie lubię robić takich rzeczy rozumiecie? jeżeli ktoś lubi się drzeć publicznie to znaczy, że jest pogięty psychicznie musisz to zrozumieć jeżeli ktoś ma satysfakcję z tego powodu, że się drze na ulicy to znaczy, że jest, że, że jest pogięty jeżeli ktoś odbiera satysfakcję z tego, że zaczepia ludzi na ulicach i mówi przepraszam, czy Pan wie, że Pana Jezus kocha to jest ktoś pogięty no to nie jest normalne rozumiecie? więc czemu to robię? czemu to robię? robię to, bo to jest prawda i sfera niebiańska jest prawdziwa i ona do mnie mówi, ta sfera niebiańska Artur, ja taka jestem jestem sferą nieba czy chcesz się podłączyć do mnie? ja mówię bardzo chętnie i potem idę i to robię i dresie i zaczepiam ludzi rozumiesz i modlę się o chorych po prostu wiecie, w niedzielę robiliśmy spotkanie w Słupsku tak na świeżo, po nabożeństwie w, tamtym, w tamtejszym kościele wyszliśmy na ewangelizację i w takim pięknym, rodzinnym parku głosiliśmy słowo śpiewaliśmy i głosiliśmy słowo i w pewnym momencie podjechał człowiek na wózku inwalidzkim Był taki baner Uzdrawianie chorych, uwalnianie zniewolonych I facet podjechał na wózku inwalidzkim Ja siłem On po prostu podjechał Tam pod ten napis Facet miał jakąś ciężką operację głowy Coś takie miał pocięte tutaj był W strasznym stanie, ręka sparaliżowana Na tym wózku I On podjechał tam I ja zacząłem mówić Mówię Jezus uzdrawia Mówię i kiedy zobaczyłem, że ten Pan podjechał, On nie podjechał po to, żeby o czymś tam sobie porozmawiać. On podjechał po to, żeby jak tutaj już reklamujecie uzdrowienie, to mnie uzdrówcie. On podjechał, żeby Go uzdrowić. Halleluja. Ja mówię, ten Pan podjechał, żeby Go uzdrowić i zaraz zostanie uzdrowiony. A on siedzi na wózku, oni się go modną. Jest już awantura, bo już zadzwonili na policję. Przyszła policja, policja się tam, e, e, e, pastor tłumaczy coś tam policji. Ogólnie już jest wielkie zamieszanie. Facet stoi na wózku, ludzie na niego kładą ręce. Piękna, rodzinna atmosfera. Tu sprzedają watę cukrową, tutaj lody. Rozmieszają oni sakabaj. I krzyczą nad tym facetem. Jeden wielki dym. Uwielbiam dym bo jak jest tym, to znaczy, że musi być ogień a więc jest ogień na tej ulicy więc podszedłem do tego faceta bo już widziałem, że już się długo o niego modlą i wziąłem mu te podnóżki my dobra, chodź i poszedł halleluja dlaczego? bo byliśmy w sferze niebiańskiej a w niebiańskiej sferze panują niebiańskie zasady na przykład takie, że choroba jest nielegalnie na przykład takie, że demony nie mogą się pałętać w Tobie i wokół Ciebie. Na przykład takie, że grzech nie może nad Tobą panować. Na przykład takie, że nie jesteś w stanie wytrwać w grzechu. Rozumiesz? Na przykład takie zasady, na przykład takie, że nie możesz być biedny, bo pieniądze do Ciebie będą gnąć. Na przykład takie zasady są w niebiańskiej rzeczywistości. Na przykład takie, że małżeństwa są podnoszone. Na przykład takie, że przychodzi potężna mądrość do wychowywania dzieci. Na przykład takie, że kończysz sobie studia z, najwyższym, no, z najwyższą notą i wszyscy patrzą na Ciebie i mówią A skąd Ty to masz? Z nieba! Na przykład takie rzeczy. Rzeczy natury nadprzyrodzonej. Chrześcijaństwo jest nadprzyrodzone chrześcijaństwo nie jest naturalne rozumiecie przyjaciele? jakby ci to powiedzieć to co naturalne to co naturalne nie może być przenoszone w sferę nadnaturalną bo to nie działa zobaczcie, religia próbuje rzeczy naturalne ubierać w szatę ponad naturalności i to jest coś takiego co ostatnio widzieliśmy właśnie jak byliśmy u naszych przyjaciół w Słupsku i spaliśmy w ustce pięknej miejscowości nadmorskiej i byliśmy tam na plaży po czym siedzieliśmy na ławce przy deptaku i tam jest piękny deptak i tam są kuracjusze i chodzą ładnie ubrani i jest ładnie w ogóle i w pewnym momencie wyłania się pewien obraz najpierw widzę faceta, który prowadzi wilka na smyczy, wilka nie psa wilka, prowadzi wilka ja sobie mówię no ma wilka no takie ma hobby, że prowadzi w wózce wilka na smyczy, ale zanim idzie jego kolega i to mnie rozłożyło, jego kolega prowadził około 150 kilogramową świnię na smyczy normalna świnia typu Landrases z wisło ryj wszystko na miejscu, co świnia mieć powinna. To nie była świnia ozdobna, to nie była świnia jakaś wietnamska świnka kryta dzikiem, to nie była malutka, atrakcyjna świnka, to była wielka świnia typu Maciora Prośna. I on ją prowadzi i jest totalnie w ogóle wyluzowany. Natomiast tam na tym, na tym deptaku biegał lokalny pies. I ten lokalny pies. Był, no jak to pies, nic tam nie było w nim specjalnie jakiegoś takiego inteligentnego, ale ten pies wiedział jedną rzecz, że w naturalny sposób świnia powinna siedzieć w chlebie, a nie chodzić po deptaku w ustce. W związku z tym, jak on zobaczył, że te coś, nie, że te coś naturalnego zostaje przenoszone w sferę nadnaturalną i, i to ma mieć jakiś wygląd, to ten pies się po prostu zagotował jak czajnik i zaczął gonić tą świnię. I widzę, jest wielki dym. Ten pies ją goni. Ta świnia w ogóle udaje, że jest w ogóle kimś ważnym, bo jest w jakiejś sferze zupełnie innej. Bo na przykład ona sobie myśli, jestem przekonana, że jestem eleganckim psem. Jestem w takiej nowej rzeczywistości, w pięknej rzeczywistości, mam piękną smycz. Nadal jesteś zwykłym. Świnią, a twoje miejsce jest w chlewie przy korycie Bo to co naturalne Nie może być ubrane w sferę nadnaturalną To zwykła świnia Świnia to świnia Nasz duch jest jednej natury Natury nadprzyrodzonej Nasze ciało jest natury ziemskiej Nasza dusza jest również natury ziemskiej Ale jest w sferze przejściowej I cała sprawa polega na tym przyjaciele Żebyśmy odrzucili Wszelkiego rodzaju udawanie w naszym życiu Żebyśmy odrzucili wszelkiego rodzaju próby Nazywania rzeczy naturalnych nadnaturalnymi Żebyśmy przestali bawić się w chrześcijańskie takie rzeczy Żebyśmy nie mówili, że jakieś fajne piosenki są uwielbieniem Rozumiecie mnie? Żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu Świnia to świnia Pies ozdobny to pies ozdobny Rozumiecie? Piosenki to piosenki, a uwielbienie to uwielbienie Cuda to cuda, tak? A psychologia to psychologia Nie ma nic złego w psychologii, nie ma nic złego w piosenkach Po prostu nauczmy się rozdzielać pewne sfery Dusza to dusza, a duch to duch Rozumiecie? Nie mieszajmy różnych sfer, przyjaciele. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Bóg mówi do nas dzisiaj. Jesteście ze sfery nadprzyrodzonej i tak was widzę. I wasze życie może być w sferze nadprzyrodzonej. Ale decyzja należy do was. Natomiast proszę was, nie nazywajcie, mówi Bóg, nie nazywajcie tego, co naturalne, czymś nienaturalnym nie mówcie, wielkie rzeczy zrobił mi Pan, ja słyszę takie teksty czasami mnie to rozwala, ludzie mówią tak Pan mnie uleczył przez tych lekarzy ja mówię nie, to Cię lekarze uleczyli idź podziękuj lekarzom kup im kwiaty, daj parę groszy po cichu, wiesz o co chodzi niech się cieszy ten lekarz, po prostu wiesz niech będzie w porządku, bo on zasłużył na to to to jest dobry lekarz, halleluja szanuję lekarzy niech będą błogosławieni na wieki lekarze ale to Cię lekarz uleczył rozumiesz mnie? lekarz lekarz. jak Ci pomoże psycholog to nie mów halleluja Pan mi pomógł przez terapię nie chwała Bogu za terapeutów bardzo dobrze chwała Bogu za psychologów i tak dalej za dwa tygodnie robimy szkolenia terapeutyczne będziemy ludziom organizowali certyfikaty terapeutyczne chwała Bogu Wszyscy bądźmy terapeutami psychologami Ale nie mówmy, że to są cuda Nie mówmy tego Nie mówmy, że programy kościelne Są nadprzyrodzonością Nadprzyrodzoność to nadprzyrodzoność A programy to programy Są dobre programy To dobrze robić różne rzeczy W kościele jest miejsce na wszystko Możemy sobie zrobić szopkę Tak? Możemy się tam poprzebierać, jeden za wołu, drugi za owce, trzeci za diabła i wszyscy będziemy mieli dobry klub, będziemy mieli jasełka i będzie fajnie. I okej, okay, jest w porządku, to nie ma, rozumiecie, możemy się bawić, jesteśmy wolni, możemy tam jeden brodę zrobić, Mikołaja zrobić, mówi, o Mikołaj to nie święty, to nie jest tego, to nie Boże. Ja mówię, uspokój się, mówię człowieku. Możemy się bawić, rozumiecie o co chodzi? Ale nazywajmy to odpowiednio. Nie mówmy, że to jest... Wie, że, że to są wielkie nadprzyrodzone sprawy że jesteśmy wspaniali przez to nie Bóg dał nam pełną wolność możemy robić co nam się tam podoba wiecie o co chodzi? chodzi o to żebyśmy mieli jasną, jasne nazywnictwo w nas to też nam bardzo pomoże w zrozumieniu naszego życia Mnóstwo rzeczy w naszym życiu się dzieje Rozumiecie? I mówimy Pan powiedział, Pan mi powiedział to, Pan mi powiedział tamto W większości przypadków jak słucham chrześcijan takich, To ja wiem, że to są wszystko gierki ich duszy Wiesz o co chodzi? Ja słyszałem różne teksty od ludzi Różne teksty Pan mi powiedział to czy tamto Ja mówię, ale masz na to słowo jakieś? Masz na to jakiś fundament słowa? No nie mam, ale Pan mi powiedział Ja mówię, uspokój się Jesteś zaburzony ja spotykam ludzi zaburzonych poważnie, którzy by Pan mi powiedział ja nie mówię, że Ci Pan nie powiedział chodzi o to, rozumiesz? że nie to Ci Pan powiedział Bóg jest prawdą Bóg się porusza w sferze prawdy Bóg ma pewną tożsamość Bóg ma pewną, pewien obraz swój Bóg ma pewną twarz wiesz, do czego jesteś zobowiązany? do poznawania Boga takim, jakim On jest musisz poznawać Boga takim jakim On jest nie możesz wymyślać sobie obrazów Boga do swojego życia, nie możesz wymyślać sobie różnych odczuć, różnych rzeczy nie ma takiej potrzeby w ogóle chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że nie musisz się bać że rzeczy się nie wydarzą w Twoim życiu nadprzyrodzone my się nie możemy obgonić od nieprzyrodzoności non stop jest nadprzyrodzoność w naszym życiu ona się stała naturalna wręcz naturalna mnie jest łatwiej się pomodlić o jakąś sprawę, nie jest łatwiej zgromić chorobę, niż ruszyć się proszę Ciebie, po środek przeciwbólowy. Rozumiesz o co chodzi? Nie jest łatwiej po prostu zgromić ból, niż proszę Ciebie iść i wziąć apap. Rozumiesz? To jest możliwe, żeby tak żyć. Nie, nie muszę. Mogę zjeść apap. To nie jest grzech jeść apap. To nie jest grzech chodzić do lekarzy. To nie jest w ogóle grzech. Słuchajcie, to nie o to chodzi, że to grzech. Tylko nie mówmy, że to Bóg Bóg mi pobłogosławił, bo mam na apap. Panie dzięki Ci! Za 10, 80 na apap. To pstet. To pokięcie. Apap to apap. Jest dobry, jest w porządku. Tak? Ale to nie Bóg Ci dał apap ani na apap. Bóg ci dał, Bóg ci dał Chrystusa. Rozumiesz? jego rany i sińce Rozumiesz o co tu chodzi? On ci to dał, to to ci dał Bóg A, pap, to sobie kupiłeś I też jest w porządku Bardzo w porządku jest mieć apap Ale nie nazywajmy tego w ten sposób Nie nazywajmy religijnych ruchów Rozumiecie? Ruchami przebudzeniowymi Coś ci powiem Jak pójdziesz nurtem przebudzeniowym To na dzień dobry stracisz przyjaciół Którzy do tej pory byli wokół ciebie Pasuje ci. Zobaczysz. Zobaczysz. Na dzień dobry stracić. Jak, jak, jak zaczniesz się budzić ze snu. Będą chcieli cię uśpić, ale śpij, śpi, dalej śpij. Anestozjolodzy. Duchowie anestozjolodzy. Śpij, idź, spać, idź. Ciadu spać, idź, babo, spać. Wstaje! Stał. Co on będzie robił? Przebudzenie. Rozumiesz? To, to, nie jest, to nie jest tak. Są piękne rzeczy różne, religijne rzeczy są piękne. Wokół, wokół jest pełno różnych religijnych, fajnych rzeczy, humanistycznych rzeczy. Teraz jest moda na niewstydzenie się Jezusa. Nie wstydzę się Jezusa, nie wstydzę się Jezusa, nie wstydzę się Jezusa. Zacząłeś się, się. No Jezusa się nie wstydzisz, no Jezusa. No Jezusa się nie wstydzisz. A co tam robisz? Że, że się, jak, jak, ty, jak Ty się nie wstydzisz, Jezusa, powiedz. No bo jestem wierzący. Rozumiesz? Bóg mówi, okej, okay, wszyscy są wierzący w coś, tak? Ale ty sięgnij głęboko w nadprzyrodzoną sferę swojego ducha. Zacznij sięgać stamtąd, zacznij robić rzeczy, które są często antyspołeczne, anty, antyreligijne, anty. Twoja dusza się będzie darła, zostaniesz sam! Coś ci powiem mój przyjaciel, a propos psycholog zbawiony, mówi do mnie tak Artur, teraz rozmawiałem z nim przedwczoraj mówi do mnie Artur z prawdą to jest tak że nieważne czy prawdę wyznaje większość czy mniejszość prawda jest prawdą nawet jeżeli prawdę wyznaje bardzo mała liczba ludzi tak to ona i tak jest prawdą a ty jesteś zobowiązany żebyś prawdę nawet żebyś miał być sam Rozumiesz? To musisz szać prawdę Dlaczego? Bo twój duch tak ma I coś ci powiem I zawsze będą tobie towarzyszyć nadprzyrodzone zjawiska wtedy. Bo nadprzyrodzone zjawiska Towarzyszą prawdzie Tylko prawdzie Nadprzyrodzone zjawiska I ja nie mówię o nadprzyrodzonych zjawiskach Tylko z jakiegoś rzędu Ale wszelkiego rzędu Rozumiesz? Nadprzyrodzone zjawiska wszelkiego rzędu Ja już nie mówię tylko o sferze uzdrowień Prawda? ale o sferze wolności o sferze wolności o sferze wolności o sferze wolności wewnętrznej o sferze wolności emocjonalnej o sferze wolności e, w, w, w, sferze, w, w, w, w, w temacie grzechu Wiele, jak, być, jak można, być, można mieć pięknie być wolnym w sferze grzechu grzechu jak to jest cudownie kiedy ty masz moc do przeciwstawienia się grzechowi więcej Ci powiem wiesz jak nadprzyrodzoność wpływa na twoje, na twoje pojmowanie rzeczy, które jest wokół stajesz się tak mądry tak przenikliwy, po prostu, że szok wiesz kiedy ludzie kłamią a najlepszy numer jest taki że pozwalasz, aby Cię okłamali i to jest nadprzyrodzone ja wiem, że ludzie kłamią ja się pozwalam wykorzystać na przykład mówię, czemu Ty się dajesz wykorzystać a ja mówię, bo mogę Jestem na tyle zanurzony w sferze nadprzyrodzonej, że jestem w stanie znieść ze spokojem rabunek mojego mienia wewnętrznego i zewnętrznego. Czemu? Bo to jest życie w sferze nadprzyrodzonej. Nie trzęsę się! Straciłem! Bo ktoś mnie zranił! A <śmiech> no to co życie zranił? że zranienia przestają Cię boleć ranią Cię a Ty jak Godzilla mówisz Spokój się albo jeszcze podnosisz pachę i mówisz strzel mi pod pachę, to mnie połaskoczysz F16 jesteś jak Godzilla ale żeby tak było Ty musisz iść za sferą prawdy w Twoim duchu to Cię wprowadzi w nadprzyrodzoność w nadprzyrodzoność Będziesz mówił z nieba Będziesz głosił z nieba Religia będzie mówiła tak Prawda jest po stronie większości Ja uspokój się Mówię skąd ten pomysł w ogóle Że po stronie większości Nie Prawda po prostu jest prawdą Jak dobrze czytasz Biblię To pamiętasz takie zjawisko jak Josue ma wyruszyć na Jericho, i tam jest napisane, że spotyka wodza wojsk pańskich. I mówi tak: z kim ty jesteś? Mówi, z nimi czy z nami? A dowódca wojsk pańskich mówi tak: ani z nimi, ani z wami, ale zdejm swoje sandały, bo ta ziemia jest święta. Każdy razy go wypionował. Rozumiesz, on mu pokazał: Ja nie jestem z ziemi nie jestem z ziemi mnie się czasami pytają a za kim? A ja mówię, a ale mówię a jesteś za tym żeby homoseksualiści mogli zawierać w Polsce związki czy nie? ja mówię w ogóle mnie to nie obchodzi Mnie to w ogóle nie obchodzi ty jak to się nie obchodzi? jesteś chrześcijanin ja mówię jestem no to co ty jesteś za tym żeby, żeby geje się tam wiązali ja mówię ja nie jestem za tym żeby się geje wiązali i nie jestem przeciwko gejom dla mnie to niech się wiąże czy się nie wiążą co Rozumiesz? Wsio równo. A wiesz dlaczego wsio równo? Bo ja jestem z nieba W niebie nie ma gejów I nie ma tego sprawy nie, nie ma tych rzeczy A prezydentem bo gej, gej? prezydentem gej Tam został w Słupsku gej No to co mówię? A za tym jesteś? Ja mówię słuchaj Wszelka władza Jest komu ku dobremu? Kościołowi Nam ku dobremu Chcę żebyś zauważył jedną rzecz, tak na marginesie Nigdzie w Biblii jest nie napisa napisane, że władza ma być Ku dobremu temu światu Prawda? Wszelka władza Od Boga pochodzi jest komu ku dobremu? Nam, Bożym ludziom Dla mnie czy to tam będzie kej, Czy lisbika, czy jakieś inny troglodyta To mnie to w ogóle nie obchodzi Bo i tak będzie mi ku dobremu Umówmy się w ten sposób Bo i tak Ja jak do Niego pójdę To załatwię co mi potrzeba I taka jest prosta sprawa Mnie to nie obchodzi Wiecie czemu? Bo ja tu jestem na chwilę Nie jestem z ziemi Jestem z nieba Nie będę się mieszał W sprawy ziemi Gdyż jestem z nieba Ja się zawodowo zajmuję tym Żeby wyrwać ludzi z mentalności ziemi I wsadzić ich w mentalność nieba Rozumiecie? Idę do ludzi, którzy są na ziemi Tak sobie człowiek żyje na ziemi Ja mówię, przepraszam, czy wiesz, że jesteś w pewnym błędzie? W jakim? Ja mówię, myślisz, że żyjesz, a ty tylko wegetujesz Jak to wegetuje? No tak mówię, no bo Muszę ci powiedzieć parę słów prawdy choć niebo jest nadrzędną rzeczywistością to co tutaj jest to jest matryks matryks i mnie guzik obchodzi czy będą w tym matryksie rządzić geje, nie geje tacy czy inni rozumiesz o co chodzi? co mnie to interesuje w Chinach tak jest komunizm tak? a chrześcijaństwo się rozwija po prostu jak rozumiesz jak, król, jak króliki się ple, ple, pleń pleń pleń plemią rozwijają, wiem, lęgną co się robią lęgną się w duchu, tak? rozumiesz? w Pakistanie głowy władza ścina, a już jest 10% chrześcijan Rozumiesz? a w naszym kraju tylko i wyłącznie dlatego, że Kościół porusza się w sferze ziemi to mamy niecały procent narodzonych z Bożego Ducha ludzi bo się w ziemi poruszają to jest dziadostwo My musimy to dziadostwo w sobie zwalczyć Ja nie zachęcam Cię, żebyś to dziadostwo zwalczał w innych Nie zajmuj się innymi ludźmi Nie zajmuj się krzyczeniem do innych kościołów Nie zajmuj się krzyczeniem ee, Wykrzykiwaniem swoich racji Bo to jest wielki błąd To jest wielki błąd Chodzi o to, żebyś zaczął prezentować sferę niebiańską Żebyś gdziekolwiek będziesz Zaczął prezentować niebiańską sferę kiedy, kiedy zdarzy Ci się upaść w duszy lub w ciele, to po prostu z powrotem uciekaj w ducha i wstań, bo jesteś z nieba. Zranił mnie ktoś, zranił. Ja mówię...